Rozdział drugi Przeciągnęłam się i jednym ruchem zrzuciłam z siebie puchową kołdrę. Nie pamiętałam, kiedy ostatnio tak dobrze spałam. Żadnych snów, żadnych smoków, zupełnie jakby obecność taty była szczęśliwym talizmanem. Wyszłam na korytarz i ucieszyłam się, że rodzice jeszcze nie wstali. Chciałam im zrobić niespodziankę. Zbiegłam do kuchni, otworzyłam opakowanie z kawą i głęboko wciągnęłam powietrze. Uwielbiałam jej pobudzający zapach o poranku. Włączyłam ekspres i podstawiłam kubek. Następnie sięgnęłam do stojącego na parapecie wiklinowego koszyka po pomarańcze i obrałam jedną, rozkoszując się orzeźwiającym, cytrusowym aromatem. Jedną ręką wrzuciłam chleb do tostera, a drugą włączyłam gaz pod patelnią. Po chwili cała kuchnia wypełniła się zapachem smażonych na maśle jajek i świeżego soku pomarańczowego. Ułożyłam wszystko na drewnianej tacce w kształcie serca i uśmiechnęłam się z dumą. Zawsze po powrocie taty przez cały dzień świętowaliśmy i spędzaliśmy razem czas, próbując nadrobić wszystkie jego nieobecności w urodziny i święta. Tata zawsze szykował coś specjalnego, aby wynagrodzić mi czas rozłąki. Jeździliśmy do wesołego miasteczka, akłaparku, w góry, nad morze. Nie mogłam się doczekać, czym mnie dziś zaskoczy. Byłam pewna, że nic nie popsuje mi humoru. Jeszcze to. Wychyliłam się przez okno, żeby zerwać mokrą różę z krzaka. Otrzepałam kwiat z kropel deszczu i włożyłam do wazonika na tatce. Tanecznym krokiem ruszyłam przez korytarz, nie przejmując się, że sok wylewa się ze szklanek. Zatrzymałam się przed pokojem rodziców i zapukałam. Co tam? Usłyszałam zaspany głos mamy. Dzień dobry! Krzyknęłam, a na moich ustach od razu pojawił się uśmiech, gdy zobaczyłam oboje rodziców leżących razem pod białą puchową kołdrą. Wiedziałam, że mam szczęście mając tak wspaniałych rodziców, którzy mimo niemal trzydziestu lat małżeństwa ciągle darzyli się uczuciem, a w domu prawie nigdy nie było kłótni. Postawiłam tacę na stoliku i wcisnęłam się na łóżko pomiędzy nich. Co tam zrobiłaś dobrego? spytała mama, związując włosy w luźny kok. Jajecznice, sok i tosty, czyli to, co tata lubi najbardziej. A dla mnie... jęknęła z udawanym rozczarowaniem. A dla mojej mamusi, jak zawsze, Amerikano. Ach, ty to mnie znasz. Wzięła kubek z kawą i upiła duży łyk. Co dzisiaj będziemy robić? spytałam zniecierpliwiona. Chciałem cię zabrać do wesołego miasteczka, ale w taką pogodę musimy wymyślić coś innego. Mam przeczucie, że będzie ogromna ulewa, powiedział tata, zerkając przez okno dachowe na pochmurne niebo. Zmarszczył brwi. Może kino? Jest najnowszy hobbit, zaproponowałam. Wszystko, co zechcesz, uśmiechnął się delikatnie i sięgnął po tost. A ty, Justyno? Jakie masz plany? Zwrócił się do mamy. To ja sobie zrobię dzień w spa, powiedziała przeciągając się. Tak myślałam. Po powrocie taty mama zazwyczaj dawała nam czas dla siebie. Zupełnie mi to nie przeszkadzało. Mamę przecież miałam na co dzień. Od kiedy tata zaczął wyjeżdżać na dłużej, dzień po jego powrocie należał tylko do nas. Tata sięgnął po telefon i sprawdził wiadomości. Od kiedy pamiętam, to była pierwsza czynność, którą robił po przebudzeniu Meteorolodzy przepraszają za błędną prognozę Przeczytał głośno nagłówek artykułu, który pojawił się na głównym ekranie Mieliśmy mieć piękny początek lata, mamy ulewę stulecia Skarżą się mieszkańcy Wrocławia od kilku dni pojawiają się niespodziewanie silne opady deszczu, których nie potrafimy przewidzieć. Burze kumulują się nad terenem Dolnego Śląska, powodując podtopienia w niektórych rejonach miasta. Nad resztą kraju pogoda pozostaje bez zmian. Prosimy wrocławian o ostrożność i w miarę możliwości pozostanie w domach, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii. Tata zmarszczył brwi, co nie wróżyło nic dobrego. Zazwyczaj kontrolował swoje emocje i trudno było wyczytać coś z jego twarzy, chociaż ja w odgadywaniu jego myśli doszłam do perfekcji, a zmarszczone brwi oznaczały zmartwienia. Kochanie, wszystko w porządku? Od kilku minut trzymasz tost w powietrzu, powiedziała mama nabierając na widelec kolejną porcję jajecznicy. Czy to na pewno dobry pomysł, żebyście jechali? zapytała zaglądając mu do telefonu. Pogoda wczoraj była naprawdę okropna Tak, nie martw się Anna tyle mnie nie widziała Chcę z nią spędzić trochę czasu Zwłaszcza, że jutro... Nagle urwał Co jutro? Spytałam zaniepokojona Nie, nic kochanie Uśmiechnął się z przymusem Ale udałam, że tego nie zauważyłam Idę się przygotować! Krzyknęłam, po czym wyszłam na korytarz i schowałam się za ścianą. Byłam niemal pewna, że zaraz powiedzą coś, co nie powinno dotrzeć do moich uszu. Kiedy jej o wszystkim powiesz? spytała mama. Nigdy, jeśli nie będę musiał. Lepiej, żeby on niczym nie wiedziała. Zamarłam. Co przede mną ukrywali? Stałam w drzwiach z kluczykami od auta w ręku i patrzyłam, jak tata ociąga się z wyjściem. No, szybko, bo nie zdążymy na reklamy, popędzałam go. Byłam jedną z tych dziwnych osób, które lubiły oglądać w kinie reklamy i w tym czasie zjadały pół popcornu. Bliźniaki w ogóle tego nie rozumiały, ale tata zawsze wyjeżdżał ze mną wcześniej, dlatego uwielbiałam chodzić z nim do kina. Dobra, już, już powiedział zakładając buty. Pa, mamo! Krzyknęłam, gdy pojawiła się w drzwiach z ręcznikiem na głowie. Pa, bawcie się dobrze. A, i nie zapomnij zaprosić bliźniaków na kolację. Okej. Okay. Rzuciłam i zamknęłam drzwi. Zatrzasnęłam drzwi białego Mercedesa i wcisnęłam się w skórzane oparcie. Ach, jak ja lubię to auto! Mogę nim pojeździć, jak wyjedziesz? Anno... Wiesz, że nawet twojej mamie nie pozwalam nim jeździć. Tobie może dam kluczyki, jak się jeszcze podszkolisz, ale wiesz, jakim Justyna jest kierowcą. Zaśmiałam się, przywołując w myślach poobijaną z każdej strony audicę mamy. Spojrzałam na tatę, który kurczowo ściskał kierownicę. Zwróciłam uwagę, jak za wszelką cenę próbuję udawać wyluzowanego, ale zbyt dobrze go znałam, żeby się na to nabrać. Stukał nerwowo palcami w skórzaną obręcz i marszcząc co jakiś czas brwi, zerkał na zachmurzone niebo. Wiedziałam, że zaprzeczy, jeśli go zapytam, czy coś go dręczy. Zawsze mówił mi wprost, jeśli musiałam o czymś wiedzieć. Jak wtedy, gdy z samego rana, pewnego spokojnego dnia, portale plotkarskie opublikowały oczerniający go artykuł. Wtedy bez ogródek powiedział mi, że gdy tylko wyjdę z domu, z zakszaku wyrzucą się na mnie polujący na sensację paparacji. Jednak, gdy miał coś do ukrycia, zachowywał się właśnie tak jak teraz unikał wzroku, udawał spokojnego, chociaż zdradzały go drobne tiki, które znałam na wylot. Wiedziałam też, że nic z niego nie wyciągnę. Musiałam poczekać, aż sam będzie gotowy podzielić się ze mną swoją tajemnicą. Nie chcąc go bardziej stresować, zamilkłam i wyglądałam przez okno. Mieliśmy zabudowania, których kształty i kolory znałam już na pamięć. Od dwóch lat codziennie o siódmej rano jechałam tą drogą zatłoczonym autobusem. Zazwyczaj nie miałam nawet miejsca, żeby wyciągnąć książkę, więc wpatrując się w widok za oknem słuchałam muzyki. Tata zmodyfikował jednak tę dobrze mi znaną trasę, skręcając w drogę biegnącą przez park, przy którym stało moje liceum. Przede mną trzy miesiące wakacji, a potem czekały mnie studia. Poczułam ucisk w żołądku na myśl, że znów usiądę w ławce, udając, że słucham wykładowców. Znów będę się sztucznie śmiała z dziecinnych żartów znajomych i udzielała się w nudnych rozmowach o kosmetykach i chłopakach. Nigdy nawet nie byłam tak naprawdę zakochana. Oczywiście byłam kilka razy zauroczona. Pierwsze pocałunki też już dawno miałam za sobą, ale moje życie uczuciowe było naprawdę nudne. Ostatniego chłopaka miałam w pierwszej klasie liceum, czyli już dwa lata temu. Od tamtej pory bałam się zaangażować i unikałam wszelkich damsko-męskich relacji. Aleks był jedynym obecnym w moim życiu przedstawicielem płci męskiej, ale traktowałam go jak brata. Zdarzały się momenty, gdy mocniej zabiło mi przy nim serce, ale zabijałam to uczucie w zarodku. Przecież nie mogłam poświęcić przyjaźni dla niewiadomej. Skręciliśmy na most prowadzący do centrum miasta i zauważyłam, że poziom rzeki się podniósł, zalewając miejską plażę. Woda obmywała łapy ogromnego, czerwonego stworzenia, które stało w bezruchu z głową zwróconą prosto w naszą stronę. Zobaczyłam masywny pysk z wystającymi kłami i kolce rozsiane po całym ciele. Przez pierwszą chwilę pomyślałam, że coś mi się przywidziało. Reklama Hobbita? Pomyślałam. Ale przecież miejska plaża to trochę dziwne miejsce na reklamę. Czy nie powinien stać pod jakąś galerią? Albo na rynku? Jednak smok tam stał i wyglądał jak żywy. Po plecach przeszły mi ciarki. Przecież smoki nie istnieją. To musi być makieta. Musi? Obejrzałam się, ale smok już zniknął z zasięgu wzroku. Robią niezłą reklamę tego filmu. Widziałeś tę ogromną figurę smoka? Rzuciłam lekko drżącym głosem, wskazując na miejsce, które właśnie minęliśmy. Co? Wydukał tata ewidentnie za głośno i gwałtownie dodał gazu. Już minęliśmy. Stał na brzegu rzeki. Pokażę ci, jak będziemy wracać. Wyglądał zupełnie jak żywy. Łuski miał takie, jakby były ze stali i kły, które mogłyby przebić ludzkie ciało na wylot. Zaśmiałam się niepewnie. Ciekawe, ile wydali na reklamę, skoro inwestują w takie figury. Nie dałam po sobie poznać, że znów ogarnął mnie niepokój. Patrzyłam, jak z każdą chwilą brwi taty coraz bardziej zbliżają się do siebie, tworząc jedną gęstą kreskę nad oczami. Nie odezwał się jednak ani słowem. Wciąż milczał, gdy dotarliśmy na miejsce i parkowaliśmy auto. Nic też nie mówił, kiedy weszliśmy do galerii. Wydawał się zupełnie nieobecny. Dopiero pod barem z popkornem wydusił z siebie kilka słów. Chcesz coś zjeść? Rzucił, ale byłam pewna, że myślami jest zupełnie gdzieś indziej. Idź na salę. Kupię coś i przyjdę. Powiedziałam i poczułam, jak mimowolnie uśmiech schodzi mi z twarzy. Wolałabym wiedzieć, co go dręczy, niż w milczeniu siedzieć w sali kinowej. Poczułam ulgę, że nikt go nie rozpoznał. Nie miałam ochoty czekać, aż zrobi sobie zdjęcia z fanami i udawać, że zawsze mam dobry humor Ojciec za każdym razem po przyjeździe zapuszczał brodę i zamieniał okulary korekcyjne na soczewki co całkowicie zmieniało mu twarz Czasem ludzie gapili się na niego i wydawało im się, że go rozpoznają ale zazwyczaj dawali sobie spokój, nie chcąc popełnić gafy Podczas seansu w ogóle nie mogłam się skupić co chwilę zerkałam na tatę, który nerwowo ruszał nogą i przez cały czas uderzał palcami o oparcie kinowego fotela. Nie reagował na walki, wybuchy, ani śmieszne sceny. Jedynie wzdrygnął się, gdy na ekranie pojawił się czerwony smok pilnujący skarbu. Lecz po chwili znowu wydawał się tracić zainteresowanie. Przecież uwielbia takie filmy. Jest fanem Tolkiena. Co tu się dzieje? Coraz bardziej czułam, że coś tu nie gra, a w głowie kłębiło mi się mnóstwo pytań. Czy był na mnie zły? A może pokłócił się z mamą? Dialogi bohaterów zmieniły się w niezrozumiały ciąg dźwięków, mimo że próbowałam się skupić po tym, jak głośny huk wyrwał mnie z rozmyślań, ale po chwili znów odpłynęłam. Na napisy końcowe tata zareagował dopiero, gdy szturchnęłam go mocno w ramię. A to już... – Szybko minęło. – Idziemy coś zjeść? – zapytał spokojnie, ale w jego głosie wyczułam niepokój. – Nie, wracajmy do domu – wymamrotałam, wbijając wzrok w podłogę. Starałam się za wszelką cenę ukryć łzy, które napłynęły mi do oczu. Tak długo czekałam na jego powrót. Dokładnie pamiętałam każdą spędzoną z nim chwilę, kiedy poprzednio wracał. Moje najlepsze wspomnienie – Pochodziło z jednego z tych dni, kończyłam wtedy dziesięć lat. Wstałam smutna i zapłakana, mimo że czekało mnie przyjęcie urodzinowe. Załamałam się, gdy dzień wcześniej dowiedziałam się, że tata utknął we Włoszech z powodu strajku pracowników na lotnisku i nie uda mu się dotrzeć na czas. Przez cały dzień marudziłam i płakałam. Mama już miała dzwonić do gości i wszystko odwoływać, gdy nagle otworzyły się drzwi i stanął w nich tata. Zostawił ekipę telewizyjną i sam tułał się autobusami, pociągami i taksówkami, żeby trafić do domu na czas. Nie pamiętałam, jakie prezenty wtedy dostałam. Natomiast pamiętałam jego uśmiech, brudne ubrania i zapach potu, gdy wziął mnie na ręce i mocno przytulił. Dlaczego więc dziś jest tak beznadziejnie? Pomyślałam. Tyle czekałam, żeby go zobaczyć i pobyć z nim. Tylko co z tego, jeśli obecny jest tylko ciałem? Nawet nie zauważyłam, jak znaleźliśmy się w aucie. Ruszyliśmy z parkingu, a wtedy na szybie pojawiły się pierwsze krople deszczu. Westchnęłam i wyjrzałam przez okno. Właśnie wjechaliśmy na rondo przed galerią. Nie wierzyłam własnym oczom. Na dachu galerii siedział smok. Jego rozpostarte czarne skrzydła były większe od naszego samochodu – nie ruszył się o centymetr, nawet gdy niedaleko rozebrzmiał głośny grzmot. Narastało we mnie przerażenie, a serce zaczęło bić nienaturalnie szybko. Znów smok? Nie przesadzają z tą promocją? Próbowałam logicznie wytłumaczyć sobie obecność wielkiego stworzenia. Na chwilę zupełnie zapomniałam o swoich zmartwieniach, jakby świat się zatrzymał. Miałam wrażenie, że czarna, pokryta łuskami głowa zwrócona jest prosto w naszą stronę. Wytarłam spocone dłonie w dżinsy. Może tata będzie coś wiedział, pomyślałam z nadzieją. Reklamują jakiś inny film ze smokami? W hobicie nie było żadnego czarnego, prawda? Zapytałam, czując jak przedramiona pokrywają mi się gęsią skórką. Tata zahamował tak gwałtownie, że poleciałam do przodu, ale pasy przytrzymały moje ciało. Kierowca za nami zatrąbił głośno i wyminął nas, pukając się palcem w czoło. Jak duży jest? zapytał tata, nie obracając nawet głowy w stronę galerii. No, nie wiem jak... połowa naszego domu? Cholera, przeklął cicho. Zacisnął usta, wrzucił bieg i ruszył ostro. Moje ciało wbiło się w fotel, a na czole pojawiły się krople potu. Tato, za szybko jedziesz! Krzyknęłam, jednak on zwolnił dopiero, gdy dojechaliśmy pod sam dom. Rozprostowałam palce, które mi zesztywniały od wbijania się w fotel. Nie wiedziałam, od czego zacząć zadawanie pytań, ale tata tylko obrócił głowę w moją stronę i spojrzał mi głęboko w oczy. Anno, jeszcze nic nie mogę powiedzieć. Jutro wszystko ci wytłumaczę. Proszę. Poczekaj do tego czasu. Dzisiaj jednak pod żadnym pozorem nie ruszaj się z domu. Zamrugałam tylko, nie mogąc wydusić z siebie ani słowa. Jeszcze nigdy nie był taki. Zawsze starał się być wobec mnie szczery i nic nie ukrywał. Co takiego musiało się wydarzyć? Dlaczego właśnie dziś, kiedy tak bardzo chciałam go zobaczyć? Zacisnęłam pięści, czując jak paznokcie wbijają się w skórę. Chciałam wrzasnąć, wykrzyczeć wszystko, co czuję, ale widziałam, że nic z tym nie wskuram. Nic z niego nie wydobędę. Spojrzałam na niego ze złością i wysiadłam, trzaskając drzwiami. Okej, okay, rzuciłam na odchodne, nie oglądając się za siebie. Musiałam zrobić to, czego najbardziej nienawidziłam. Czekać. Na samą myśl, że mam wytrzymać do jutra, trzęsły mi się ręce ale tata był najbardziej upartą osobą, jaką w życiu spotkałam. Gdy tylko weszliśmy do domu, zamknął się w sypialni, a ja wzięłam z niego przykład. Poszłam do swojego pokoju, zamknęłam głośno za sobą drzwi i rzuciłam się na łóżko, oddychając ciężko. A właśnie, miałam zaprosić bliźniaki, przypomniałam sobie. Mimo, że nie miałam ochoty z nikim się spotykać, Wiedziałam, że oni są jedyną szansą na choćby minimalną poprawę humoru. Tak naprawdę zaproszenie było tylko formalnością. Tak często bywali w naszym domu, że czasem myślałam, że tu mieszkają. Po tym, jak kilka lat temu ich mama zginęła w wypadku samochodowym, ojciec nie mógł się pozbierać. Tonął w smutku, a jedyną deskę ratunku znalazł w pracy. Znikał więc na całe dni w firmie, Wyjeżdżał na kilkutygodniowe delegacje, unikał wszystkiego, co przypominało mu o zmarłej żonie. Przesyłał im tylko pieniądze i pisał co jakiś czas, pytając, czy wszystko w porządku. Od tego czasu moi rodzice zaczęli ich traktować jak własne dzieci. Zapraszali na wspólne kolacje, wycieczki, rodzinne święta, aż staliśmy się jedną wspólnotą. Nawet pokój gościnny w naturalny sposób zamienił się w pokój bliźniaków. Za każdym razem przynosili kilka swoich rzeczy, a po spędzonej u nas nocy zapominali je zabrać.